Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 23. Radosław Siennicki. Dobry wieczór. Sławomir Cęckiewicz rezygnuje z funkcji szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Jak mówi, powodem jest deblokowanie dostępu do tajnych informacji. Nie widać końca konfliktu na Bliskim Wschodzie, Negocjacje w Islamabadzie utknęły w martwym punkcie. Czy jednak istnieją szanse na porozumienie? Zapytamy o to naszego korespondenta. Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych. W magazynie wspomnimy posła Łukasza Litewkę. Polityk lewicy zginął w wypadku drogowym. Miał 36 lat. Suma wydarzeń To wiadomość, która wstrząsnęła politycznym zapleczem władzy. Sławomir Cenckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bliski współpracownik prezydenta Karola Nawrockiego poinformował dziś o swojej rezygnacji. Co naprawdę stoi za tą decyzją? Padają poważne oskarżenia. Blokowanie dostępu do tajnych informacji, spór na linii prezydent-rząd i pytania o bezpieczeństwo państwa. Rzecznik prezydenta mówi wprost o działaniach służb podległych rządowi Donalda Tuska. Więcej o kulisach tej sprawy Agnieszka Drążkiewicz. To nie jest dezercja, to odpowiedzialne podejście do spraw państwa. Tak mówił, tłumacząc rezygnację szefa BBN-u, rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Ta decyzja pana profesora Sławomira Cyńskiewicza nie była podjęta ad hoc. Nie była podjęta pod wpływem emocji. Dobra decyzja, szkoda, że tak późno. To z kolei komentarz rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, Jacka Dobrzyńskiego. Osoba, która stoi na stanowisku szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, musi mieć dostęp do informacji niejawnych. Nie ukrywam, że cieszę. Cieszę się, że pan Sławomir Cenckiewicz w końcu to zrozumiał. Rzecznik przypomina też, że wyrok sądu administracyjnego, który zajmował się odwołaniem szefa BBN-u od cofnięcia mu dostępu do informacji tajnych w żadnym punkcie nie mówił, iż Sławomir Cenckiewicz miał ten dostęp. To manipulacja podkreśla Jacek Dobrzyński odnosząc się do stanowiska byłego już szefa BBN-u, który właśnie powoływał się na wyrok NSA. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Rezygnacja słowom wywołała lawinę komentarzy, no do ostrych zarzutów, po próby tonowania nastrojów. Głosy z różnych stron sceny politycznej zebrał Michał Fabisiak. Prawo w Polsce wygrało. W ten sposób decyzję Sławomira Cenckiewicza komentuje trzecia osoba w państwie. Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska uważa, że ta rezygnacja jest spóźniona, ale dobrze, że do niej doszło. Tak ważnego urzędu w naszym kraju nie może pełnić osoba, która nie ma poświadczenia do dostępu do informacji tajnych. Zaskoczony decyzją Sławomira Cenckiewicza jest rzecznik PiSu. Rafał Bochenek mówi jednak, że zgadza się z uzasadnieniem tej rezygnacji. Bez dostępu do tych informacji nie jest się w stanie w sposób właściwy prowadzić spraw w Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Sławomir Cenckiewicz przekazał, że zrezygnował z powodu bezprawnych działań rządu i odebrania mu dostępu do informacji niejawnych, co jak wyjaśnił, sparaliżowało normalne funkcjonowanie BBN-u. Michał Fabisiak, Polskie Radio. To decyzja, która zaskakuje nawet ekspertów politolog. Profesor Tomasz Słomka z Uniwersytetu Warszawskiego przyznaje, że ruch ten może budzić zdziwienie. Jak jednak podkreślał nasz gość, Cęckiewicz wcale nie znika z politycznego zaplecza głowy państwa. Profesor Senckiewicz należy do bardzo bliskiego grona prezydenta. Jest jego swoistym mentorem, przewodnikiem po historii. bydwaj są przecież historykami. Wydawało mi się, że prezydent będzie starał się jednak zachować status quo. W przypadku Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Stało się inaczej, natomiast y, chyba nawet w tym oświadczeniu pana ministra Cenckiewicza przewiadzi jedna rzecz, że on nie skończył współpracy z prezydentem, tylko będzie funkcjonował w innej roli. Pełniącym obowiązki szefa BBN został generał Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca szefa biura. To jednak nie koniec informacji z Pałacu Prezydenckiego. Pojawia się kolejny ważny wątek. Prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedurę odtajnienia aneksu do raportu o likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Dokument trafił już do marszałków Sejmu i Senatu. Teraz czas na opinię i dalsze decyzje. Czy to krok w stronę większej przejrzystości życia publicznego, czy początek kolejnej politycznej debaty? W kancelarii prezydenta nie ma wątpliwości. Jak podkreślał na naszej antenie prezydencki minister Sławomir Mazurek, to realizacja jednego z kluczowych zobowiązań z kampanii wyborczej Karola Nawrockiego. W kampanii wyborczej pan prezydent zapowiadał pochylenie się nad tym problemem. No i dzisiaj to jest zgodnie z prawem, tak aby zapewnić jawność, ale żeby ta jawność nie służyła też konfliktowi politycznemu, bo taka jest intencja. Tylko właśnie, żebyśmy odbudowywali zaufanie do państwa, żeby wszelkie niejasności, teorie spiskowe, czy też domniemania i, i pytania znalazły swoją odpowiedź. W 2007 roku opublikowano raport Komisji Weryfikacyjnej Antoniego Macierewicza o WSI. Pojawiły się w nim poważne zarzuty, m.in. o związki z PRL, szpiegostwo czy afery FOS. Większość śledztw po publikacji jednak umorzono. Rok później Trybunał Konstytucyjny uznał publikację za legalną, ale wskazał na brak praw osób ujętych w raporcie. Gotowy aneks nie został wtedy ujawniony i przez lata nie zdecydował się na to żaden prezydent. Napięcie rośnie także wokół innej decyzji prezydenta, tej dotyczącej wymiaru sprawiedliwości. Nie możemy pozwalać na bezprawie, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, komentując niedopuszczenie do orzekania czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W tej sprawie prokuratura krajowa wszczęła śledztwo. Więcej na ten temat Sylwia Białek. Minister Waldemar Żurek powiedział, że Trybunał Konstytucyjny powinien zacząć normalnie działać. Za niedopuszczalny uznał fakt, że prezydent wybrał sobie, od kogo odbierze ślubowanie, od kogo nie. Śledztwo ma wyjaśnić, kto Karolowi Nawrockiemu w tej sprawie doradzał. Słyszeliśmy, że najpierw sześciu sędziów jest wadliwie wybranych, później się okazuje, że to jest bzdura i później prezydent chce sobie wybrać z tej szóstki dwójkę badając ich życiorysy, to jest wszystko poza prawem. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zachęcił szefa Resortu Sprawiedliwości do lektury pozycji prawnicy czasu bezprawia. Podkreślił, że książka ta opowiada o sędziach i prokuratorach, którzy po 45 roku ulegli i zaczęli współpracować z władzami komunistycznymi. To może być ciekawa, refleksyjna lektura dla pana ministra Waldemara Żurka. 13 marca Sejm wybrał sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dwoje z nich zostało zaproszonych do Pałacu Prezydenckiego na na uroczystość złożenia ślubowania. Pozostali sędziowie ślubowanie złożyli w Sejmie formule wobec prezydenta. Sylwia Białek, Polskie Radio. Kryptoafera i polityczne oskarżenia w tle. Za aferę zonda krypto, jak mówi Ryszard Petru, odpowiadają przede wszystkim jej właściciele, którzy mieli okraść ludzi. Jednocześnie polityk zwraca uwagę, że skala, to cytat, przekrętu mogłaby być znacznie mniejsza, gdyby obowiązywała ustawa o rynku kryptoaktywów. Dwukrotnie została ona zawetowana przez prezydenta Karola Nawrockiego. To była zwykła kradzież. Jeżeli prezes Kral, ten to zniknął, od kilku lat nie miał dostępu do środków zgromadzonych w tym zimnym portfelu, czyli takim skarb swego rodzaju, to znaczy od razu, od początku oszukiwał. Co był jakby przekręt zaplanowany. Czy on doskonały był, to nie wiem. Natomiast mówimy o przekręcie rzędu 350, nawet 500 milionów złotych. Sądzę, że ta kwota będzie rosła. To jest wielka afera PiSu, bo politycy sobie zaangażowani w dawaniu swego rodzaju parasolu ochrędnego nad tą instytucją i dlatego udało im się tylu Polaków oszukać. W podobnym duchu wypowiada się minister edukacji Barbara Nowacka, która przypomina, że prezydent miał szansę sprawić, by skala strat była znacznie mniejsza. Miał szansę dwukrotnie. Sejm mógł odrzucić weto prezydenta. Znamienne jest to, że Jarosław Kaczyński, który ma jednak nadal polityczny zmysł, wiedział, że nie można odrzucać tego weta, wstrzymał się w tej sprawie. Szkoda, że zabrakło musiły, że powiedzieć to samo swojemu klubowi. Dzisiaj ofiarą wet prezydenckich są ludzie, którzy zainwestowali w krypto. Sejm nie odrzucił w ubiegłym tygodniu weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Przeciwko jej uchwaleniu głosowali m.in. posłowie PiS i Konfederacji, a Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak, mimo obecności na sali, nie wzięli udziału w głosowaniu. Jak jednak wskazują prawnicy, na tym etapie śledztwa nie ma podstaw do skutecznego dochodzenia odszkodowań od Skarbu Państwa. Zdaniem radcy prawnego Roberta Nogackiego postępowanie karne wciąż trwa, a droga cywilna w praktyce może się okazać nieskuteczna. Na chwilę obecną bardzo trudno jest skonstruować wiarygodne roszczenie odszkodowawcze względem Skarbu Państwa z wielu różnych powodów. Trzeba to by wykazać konkretne zaniechanie nadzorcze które miało miejsce po stronie polskiej. Stwierdzenie, bo KNF powinien był to nadzorować, bo prezydent powinien był nie zawetować ustawy, to są komentarze do decyzji politycznych, a nie wskazanie konkretnych zaniechań po stronie organów państwa. Według szacunków poszkodowanych w aferze Zonda Krypto może być 30 tysięcy osób. Na razie do prokuratury zgłosiło się ponad tysiąc oszukanych klientów kryptogiełdy. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego zarekomendowała uchylenie immunitetów czterem polskim europosłom, Danielowi Obajtkowi, Grzegorzowi Braunowi, Patrykowi Jakiemu i Tomaszowi Puczkowi. Ostateczną decyzję podejmie Parlament Europejski podczas przyszłotygodniowego posiedzenia w Strasburgu. Jak podkreślał na, nasz, na antenie TVP Info członek komisji, europoseł Michał Wawrykiewicz,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 Patryk Jaki ma odpowiadać w sprawie prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie sędziego Igora Tulei, Tomasz Buczek za incydent z dziennikarką i wyrwanie jej mikrofonu, Daniel Obajtek za fałszywe zeznania i decyzję dotyczącą tygodnika nie w Orlenie, Także Gorz Braun za zakłócanie uroczystości w Jedwabnem. Jeśli Parlament Europejski zatwierdzi rekomendację, w Polsce będzie można prowadzić wobec nich postępowania. Ma wydarzeń. Informacje ze świata. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wydał marynarce wojennej rozkaz strzelania i niszczenia wszelkich irańskich jednostek podkładających minę w cieśninie Ormus. Główny irański negocjator oświadczył, że Teheran odnotował pierwsze wpływy z opłat nałożonych na statki przepływające przez cieśninę. Obie strony postrzegają ten kluczowy szlak wodny jako element o decydującym znaczeniu dla negocjacji. A ceny ropy w obliczu tego impasu ponownie wzrosły. Łączymy się z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem w Stanach Zjednoczonych. Witaj Janku. Witam, kłaniam się nisko. Negocjacje w Islamabadzie utknęły, ale czy jest jeszcze szansa na dyplomatyczne rozwiązanie i dobrą wolę ze strony Donalda Trumpa? Wszyscy na to liczą, liczy także Donald Trump. To był dzień, w którym Donald Trump wypowiadał się w gabinecie owalnym, pisał oczywiście i tutaj wyrażał swoje opinie w mediach społecznościowych, również wypowiadał się dla poszczególnych mediów w takich indywidualnych wywiadach. Na przykład mówiąc o tym, co poruszano w gabinecie owalnym, to Donald Trump oświadczył wyraźnie, że nie użyje, bo takie sugestie też się pojawiły, broni nuklearnej przeciwko Iranowi, odrzucając taką możliwość w, w odpowiedzi powiedzieć na pytanie dziennikarzy zadane właśnie w Gazecie Owalnym. Zapytano o to, czy rozważyłby użycie broni nuklearnej. Trump odpowiedział bez ogródek nie. Dlaczego zadaje się tak głupie pytanie? Dlaczego miałbym użyć broni nuklearnej? Powiedział Trump, argumentując, że Stany Zjednoczone już dziesiątkowały Iran bez konieczności przeprowadzenia uderzenia nuklearnego. Donald Trump oświadczył, że nie podlega żadnej presji, by szybko zawrzeć z Iranem porozumienie kończące wojnę, argumentując, iż czas przyjazd Stanom Zjednoczonym, a nie Iranowi, Donald Trump też wyraził frustrację postawą irańskiego przywództwa oczekując na jednolitą propozycję zakończenia wojny. Donald Trump jak zwykle swój udział w Nowym Dniu i działalności polityczne rozpoczął od wpisów na platformie True Social, to było oczywiście w czwartek rano do tej czasu lokalnego po południu czasu w Polsce. Strona amerykańska podejrzewa w ogóle, że istnieje takiego rozłamu między irańskim zespołem negocjacyjnym kierowanym przez przewodniczącego parlamentu Mohamada Galibafa oraz ministra spraw zagranicznych Abbasarcie, a Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej. Donald Trump informuje e, e, tutaj e, informacje amerykańskiego wywiadu skwitował w pisie w społecznościowych. Iran ma ogromne trudności z ustaleniem, kto jest właściwie jego przywódcom, po prostu tego nie wiedzą. A w telefonicznym wywiadzie dla stacji CNBC powiedział m.in. Posłuchajmy. Jeżeli będzie taka potrzeba, możemy w każdej chwili zaatakować ponownie. Ja jednak chciałbym, abyśmy osiągnęli porozumienie i musimy się specjalnie śpieszyć. Zależy mi nie na dobrym, ale świetnym porozumieniu. Podsumował Donald Trump. Prezydent dodatkowo stwierdził również, że Waszyngton sprawuje całkowitą kontrolę nad ciślinę Ormus. A jak dwa, trzy dni temu, cztery, nie było wiadomo, kiedy będzie możliwe rzeczywiście to końcowe porozumienie pokojowe i czy dalej będzie możliwe, to tak naprawdę w tej chwili cały czas mamy status quo. O szansach na rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie mówił Jan Pachlowski. Bardzo dziękujemy. Przypomnijmy, przed wojną przez cieśninę Ormus przechodziło około jednej piątej światowego handlu ropą. Cena ropy Brent znów utrzymuje się powyżej 100 dolarów za baryłkę. Bronią Teheranu jest niepewność, ocenia iranistka Karolina Cieślik-Jakubiak. Choć rozejm na Bliskim Wschodzie został przedłużony, napięcia nie słabną. Iran oskarża USA o blokowanie rozmów pokojowych, a Izrael o łamanie zawieszenia broni. Ekspertka podkreślała na naszej antenie, że walutą Iranu jest czas... A większa presja ciąży dziś na Stanach Zjednoczonych. Jest to pewnego rodzaju chaos kontrolowany, który ma tak właściwie z Iranu jako przeciwnika, powiedziałabym na punkty słabszego, tego, który nie operuje jakkolwiek symetrycznym zasobem militarnym. Jego bronią główną właśnie będzie ta niepewność, to niebezpieczeństwo, które w jakiś sposób roztacza właśnie postawą niepewność i tego, że nie jest to jakkolwiek państwo, które można byłoby uznać za w stu procentach przewidywalne. Tak, o sytuacji na Bliskim Wschodzie mówiła na naszej antenie iranistka Karolina Cieślik-Jakubiak. Unijny szczyt na Cyprze rozpoczął się od spotkania z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent Ukrainy przyjechał podziękować za zgodę na gigantyczną pożyczkę 90 miliardów euro. Po miesiącach blokady Węgry ostatecznie zniosły weto, otwierając drogę do decyzji, na którą Kijów czekał w napięciu, bo bez tych środków Ukraina stanęłaby w obliczu poważnego kryzysu finansowego. Z Nikosin, Beata Płomecka. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński nazwał tę decyzję kluczową. To dla nas bardzo ważne. Wzmocni całą naszą armię, pozwoli zwiększyć produkcję systemów obrony powietrznej i chronić nasz system energetyczny. A przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreślała. To dobry dzień dla Ukrainy i Europy. Dotrzymaliśmy obietnicy. Szefowa komisji zapewniała, że Unia już rozpoczęła przygotowania do przekazania Ukrainie pierwszej Pieniądze mają trafić do Kijowa najpóźniej w przyszłym miesiącu. Z Nikozji Bata Płomecka, Polskie Radio. To jednak nie jedyna decyzja Brukseli w sprawie Rosji. Unia Europejska przyjęła 20 pakiet sankcji. Procedura została domknięta po zgodzie ambasadorów i zakończonym głosowaniu pisemnym. Tymczasem Rosja zapowiada wstrzymanie transportu kazachskiej ropy do niemieckiego Szwed. To może się przełożyć na problemy z dostawami paliw także w Niemczech i zachodniej Polsce. Polska i Francja wracają do pomysłu ustawienia w Paryżu kopii warszawskiego pomnika księcia i marszałka Napoleona, Józefa Poniatowskiego. Jak ustaliło Polskie Radio, pojawiła się szansa na przełamanie wielomiesięcznego impasu. Monument ma symboli symbolizować zbliżenie i nowe otwarcie w relacjach Warszawy i Paryża. Z Paryża, Stefan Wolcer Pierwotny plan zakładał inaugurację jeszcze w okresie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej w ubiegłym roku. Pomnik miał stanąć w prestiżowej lokalizacji w pobliżu Pałacu Inwalidów, gdzie znajduje się grup Napoleona. Brak porozumienia w sprawie finansowania projektu, odwołanie polskiego ambasadora w Paryżu oraz niedawne wybory lokalne sprawiły jednak, że realizacja projektu stanęła pod znakiem zapytania. Z moich informacji wynika, że władze w Warszawie miały ostatecznie uzgodnić, że za finansowanie przedsięwzięcia odpowiadać będzie Ministerstwo Kultury. Z kolei źródła w paryskim ratuszu wskazują, że nowy mer miasta, Emmanuel Grégoire nie zamierza blokować projektu, który będzie wkrótce obiektem konsultacji społecznych. Do rozstrzygnięcia pozostają m.in. kwestie dotyczące rozmiaru pomnika, który mógłby być mniejszy od oryginału stojącego przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Sprawę śledzi także Pałac Elizejski. Pracujemy nad tym, zapewnił doradca prezydenta Francji, wskazując, że rozmowy w tej sprawie toczyły się na początku tygodnia podczas polsko-francuskiego szczytu w Gdańsku. Stefan Folzer, Polskie Radio. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Prokuratura w Janowie Lubelskim wraca do sprawy fałszerstw wyborczych, do których miało dochodzić podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku w powiecie janowskim. W drugiej turze wyborów na no najważniejszy urząd w państwie walczyli Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Stwierdziliśmy, że nie wyczerpano w tej sprawie wszystkich możliwości dowodowych mówi prokurator Rafał Kawalec. To postępowanie sprawdzające nie wyczerpało wszystkich możliwości dowodowych i decyzja o odmowie wszczęcia dochodzenia była przedwczesna. W związku z tym prokuratura chciała w mniejszej sprawie dochodzenie w sprawie dotyczącej nadużyć, do jakich miało dojść w 2020 roku w miejscowości Momoty Górne przy przyjmowaniu i obliczaniu głosów w jednej z komisji wyborczych. Mogę potwierdzić już w tej sprawie przesłuchano ponad 500 osób. Chodzi o... tu osoby, które w tej komisji wyborczej tego dnia oddawały głosy. Spośród tych 500 osób, 4 osoby wyraziły wątpliwości co do autentyczności ich podpisu. Jak informują prokuratorzy, w sprawie przeprowadzono już większość czynności dowodowych. Kluczowa jednak będzie wywołana w postępowaniu opinia biegłych grafologów. Eksperci wypowiedzą się co do autentyczności złożonych w Komisji Podpisów. Ptasia grypa coraz mocniej uderza w polskie fermy drobiu. Od początku roku w kraju wykryto już blisko 100 ognisk choroby, w tym 8 na Lubelszczyźnie. Jak podkreśla profesor Krzysztof Śmietanka z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, sytuacja jest niepokojąca i wymaga szczególnej uwagi. W kwietniu obserwujemy znaczący wzrost aktywności wirusa, co należy prawdopodobnie wiązać z wiosennymi migracjami dzikich ptaków, które ten wirus znowu przemieściły w różne rejony Polski. Natomiast zdecydowanie najtrudniejsza sytuacja jest w województwie, w mazowieckim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, czyli w tych województwach, które są zazwyczaj utożsamiane z dużą koncentracją ferm drobiu, które wirus bardzo często odwiedza. Do puław codziennie trafiają setki próbek, zarówno w kierunku ptasiej grypy, jak i rzekomego pomoru drobiu. Tymczasem rolnicy alarmują o problemach na rynku ziemniaków. Wzmożony import m.in. z Niemiec doprowadził do nadpodaży i spadku popytu na krajowe plony. W efekcie setki ton ziemniaków zalegają w magazynach, na część z nich trafia do utylizacji. Wszystko drogie, a to, co rolnik wyprodukuje, stanie. No. Kiedyś to były gorzelnie, wywoziło się do gorzelni. Hodowli nie ma. Kto ma chroby, to nie pasie ziemniakami już kropnie. W przybliżeniu, w tonach, ile to będzie u Państwa? Najmniej 200 ton. Chociaż w wielu sklepach w Łodzi znajdziemy wyłącznie ziemniaki krajowe. W cenie od kilku do dziesięciu złotych zaworek, to polscy rolnicy nie są w stanie sprzedać swoich plonów z jesieni nawet za złotówkę. Kolejne nielegalne wysypisko zniknęło ze Śląska. Tym razem uprzątnięto teren przy wiadukcie na Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Bytomiu. Zebrano stamtąd ponad 15 ton odpadów, w tym również niebezpiecznych, Poinformowała Małgorzata Węgiel-Wnuk z Bytomskiego Ratusza. Uprzątnięte zostały m.in. odpady budowlane i remontowe, odpadowa papa, wełna mineralna, opony, bioodpady, odpady wielkogabarytowe oraz odpady komunalne, w tym m.in. butelki. Koszt usunięcia, transportu i zagospodarowania tych odpadów to 54 tysiące złotych. To nie jedyne miejsce, które zostało posprzątane w ostatnim czasie przez miejskie służby. Dzięki wysypiska zniknęły też z ulic Piłkarskiej, Orzegowskiej i Cegielnianej, czy z Placu Wolskiego. Władze Bytomia apelują, aby mieszkańcy będący świadkami podrzucania śmieci reagowali i zgłaszali takie sytuacje Straży Miejskiej i Policji. Konsekwentnie pokazywał, że polityka może się zaczynać od empatii. Nie żyje Łukasz Litewka, zginął dziś w wypadku drogowym. Poseł Lewicy z Sosnowca, samorządowiec, ale przede wszystkim człowiek, który nigdy nie przechodził obojętnie wobec krzywdy. W Sejmie zabierał głos w sprawach zwierząt, jednak dla wielu stał się symbolem cichej, codziennej dobroci, tej wyrażanej nie słowami, a czynami. Pomagał chorym, potrzebującym, tym, o których często nikt już nie pamiętał. Jego kampania wyborcza do Sejmu w 2023 roku była jedną z najbardziej nietypowych w Polsce. Na plakatach zamiast własnego wizerunku pokazywał psy ze schronisk z imionami i informacją o adopcji. Sam świadomie pozostawał w tle. Podkreślał wówczas, że chce, by jego działania miały sens i przynosiły konkretne efekty, nawet jeśli nie przełożą się bezpośrednio na wynik wyborczy. Dla niego sukcesem była każda udana adopcja. Tak mówią bliscy i współpracownicy, miał wielkie serce, którego zabraknie najbardziej. Poseł Łukasz Litewka był zaangażowany w działalność społeczną i charytatywną, wspominał w TVP Info Marszałek Sejmu Łódź Absolutna. Tragedia i tragiczna wiadomość. Łukasz był fantastycznym człowiekiem. To, co zrobił dla ludzi, zwierząt, obsłużyłoby wiele żyć. Łukasz Litewka umiał skutecznie nagłośnić każdą sprawę przez media społecznościowe i nakłonić ludzi do pomocy, mówiła posłanka Barbara Okuła z Centrum. Upubliczniał zbiórki, potrafił zwerbować ludzi, żeby w ciągu jednego dnia nazbierać na jakieś dziecko. Naprawdę wielka szkoda, że tacy ludzie giną. Poseł Łukasz Litewka trafił do Sejmu z ostatniego miejsca na na plakatach wyborczych zamieszczał zdjęcia psów do adopcji ze schronisk i w ten sposób pomógł im znaleźć nowe domy. Pamiętam czasy, że zanim tej przyszedłem do Sejmu, to nieraz z dobrymi ludźmi w całej Polsce łapaliśmy i ratowaliśmy zwierzęta. Schronisko, miejsce, które powinno być schronieniem, jak sama nas zaskazuje, okazuje się bardzo często piekłem. Widzieliśmy obrazki, których nigdy nie zapomnimy, ale nie czuliśmy ich, a te zwierzęta to czuły i tylko możemy sobie pomyśleć, wyobrazić, co mogły przeżywać. Musimy walczyć o zwierzęta. Musimy walczyć o to, żeby schronisko było miejscem tylko i wyłącznie kojarzącym się z dobrem. Trzymamy kciuki, żeby się wszystkim, nie tylko ludziom, ale też zwierzętom w Polsce żyło lepiej. Łukasz Litewka pozostawił po sobie znacznie więcej niż aktywność polityczną. Setki historii ludzi i zwierząt, którym realnie pomógł, oraz bolesną ciszę po człowieku, dla którego dobro nie było pustym hasłem wyborczym, lecz codzienną praktyką. Miał 36 lat. Tym pożegnaniem kończymy Sumę Wydarzeń. Magazyn przygotowała Kamila Kuzar. Ja wrócę do Państwa punktualnie o północy. Suma Wydarzeń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 po reklamie Wieczór w Polskim Radiu 24 Sławomir Cęckiewicz nie jest już szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, za pośrednictwem którego poinformował, że jeszcze wczoraj złożył na ręce Karola Nawrockiego rezygnację ze stanowiska szefa BBN. I m.in. te kwestie komentował na naszej antenie dziennikarz Polskiego Radia RDC oraz telewizji Wydarzenia 24 Jarosław Gugała. Z gościem rozmawiał Maciej Wolny. Jest decyzja Sławomira Cenckiewicza o rezygnacji z szefowania BBN-owi. Pytanie, czy ta decyzja pana redaktora zaskoczyła? Tak. Zaskoczyła mnie podobnie chyba jak wszystkich, dlatego że nic nie wskazywało na to, że do czegoś takiego może dojść. No i oczywiście być może nigdy się tak naprawdę do końca nie dowiemy, co było powodem tego wszystkiego, bo za tym wszystkim idzie w tej chwili już taka polityczna narracja z każdej strony. No ale to są te, te polityczne narracje, one bywają kłamliwe albo, albo jednostronne. To znaczy, no, opozycja mówi, że nareszcie, bo to jest człowiek, który nie dostaje poświadczenia, dostaje dostępu do dokumentów szczególnej rangi. Jako taki człowiek pozbawiony do dostępu do, do tajnych dokumentów nie może doradzać prezydentowi w sprawach bezpieczeństwa. To jest oczywiste zupełnie. Z drugiej strony nie wiemy dlaczego on nie dostaje tego poświadczenia. Teraz się dowiadujemy z jakichś nie wiem przecieków, plotek nie wiadomo czego, że prawdopodobnie te Amerykanie wysyłają jakieś sygnały w tej sprawie. Dlaczegoż to Amerykanie mieliby w tej sprawie wysyłać te sygnały? No okazuje się, że Sławemir Cenckiewicz, ma temperament polityka jednak, nie wytrzymał i skrytykował Donalda Trumpa, a także nie wiem politykę Izraela, a także Wiktora Orbana, który był sojusznikiem prawicy. No i chyba wszyscy po tej stronie również mieli go dosyć. No a jednocześnie druga strona mówi, że no właśnie tutaj zaszczuto człowieka, że rząd Tuska, który jest winien wszystkiemu w Polsce, zaszczuł kolejnego człowieka, który był, miał szansę odgrywać wspaniałą rolę. To są narracje polityczne. Coś tutaj musiało się stać, że tak niespodziewanie, tak ważny człowiek, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, główny doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta RP odchodzi myślę, że musimy troszeczkę poczekać i że się na pewno dowiemy. Jest to wielkie zaskoczenie i jest to niebezpieczne również dla państwa polskiego. Dlatego, że bez względu na to, co sądzimy na temat różnych urzędników i mimo wszystkich podziałów, które w państwie polskim się zarysowują, politycznych podziałów, jednak jako obywatele mamy prawo oczekiwać, że tego typu zmiany, Będą przeprowadzane w sposób cywilizowany, będą zapowiadane, opinia publiczna będzie informowana o tym, co się dzieje i dlaczego, a nie, że nagle się coś wydarza, ni stąd, ni zowąd i my wszyscy jesteśmy zaskoczeni. Bo za chwilę możemy się dowiedzieć, że nie wiem, jakiś ktoś inny bardzo ważny zrezygnuje i też nie będziemy wiedzieli dlaczego. Pogłębia to wrażenie chaosu, a my jesteśmy krajem przyfrontowym. My musimy mieć pewne państwo, które potrafi zareagować, które potrafi normalnie funkcjonować, a mamy państwo ciągle bałaganiarskie i z tektury. No tak, tutaj wydarzyło się sporo rzeczy naraz, to znaczy jest rezygnacja, jest przyjęcie rezygnacji przez prezydenta Karola Nawrockiego, no i też nazwisko następcy, czyli generał Andrzej Kowalski zostaje następcą Sławomira Cęckiewicza, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, ale też chcę zapytać o aspekt wizerunkowy w tym obszarze międzynarodowym bardziej, no bo Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, rangę tego Podkreślał pan redaktor przed momentem na naszej antenie, jak ta zmiana, jak ta decyzja wpłynie na wizerunek naszego kraju, też kancelarii prezydenta, być może na świecie. Ma to znaczenie czy nie? Dyplomaci to wszystko odnotują i opiszą. Polska jest w tej chwili krajem postrzeganym jako kraj targany wewnętrznymi sprzecznościami w którym e, ośrodek prezydencki i rząd e, grają w, w, w przeciwnych kierunkach. I to dla wrogów Polski to jest bardzo dobra okazja, żeby nas rozgrywać. A dla sojuszników Polski jest to sygnał, że my tak naprawdę jesteśmy niestabilni. I nie do końca można nam ufać i nie do końca można na nas liczyć. I to jest okropne. I to moim zdaniem tutaj politycy nasi, nasza klasa polityczna musi dojrzeć, dorosnąć do tego, że jednak istnieje coś takiego jak racja stanu, która jest dużo ważniejsza niż interesy partyjne czy jakieś drobne geszefty, którymi zajmuje się polska klasa polityczna. Po prostu. Znaczy to, to ja bym tutaj pokazał jako obywatel czerwoną kartkę. Po prostu. Bo tak nie, tak nie może być. To Tak nie może być. Jeżeli chcemy być szanowani, jeśli chcemy być stabilni, chcemy być w stanie przeciwstawić się jakimkolwiek wrogom zewnętrznym, to my musimy działać wspólnie. I dla dobra państwa musimy umieć podporządkować swoje polityczne emocje, swoje różne chciejstwa i, i, i, i, i optyki, bo to jest, to jest racja stanu, racja państwa, mówiąc inaczej. I to, to państwo jest w tym wszystkim najważniejsze, bo dłużej klasztora niż przeora, po prostu. I wszyscy musimy działać w, w jednym kierunku. A w tej chwili polskie ośrodki władzy działają przeciwko sobie, znoszą się nawzajem, niszczą się, dochodzi do paraliżu. Przyjeżdża prezydent Francji, nie spotyka się z prezydentem e, RP, a spotyka się z premierem. E, kancelaria prezydenta, tutaj grzmi, że to w ogóle Donald Tusk, coś tam, nie wiem, hachmenci i tak dalej. E, z kolei ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi, że to Francuzi nie chcieli się spotkać. No a Francuz którzy się nie chcieli spotkać, bo pan być może pan prezydent Nawrocki prezentuje swoją antyunijną, antyeuropejską retorykę i stawia wyłącznie na Stany Zjednoczone w przeciwieństwie do ośrodka rządowego. Wychodzi z tego jeden wielki chaos. Jesteśmy jako sojusznik w tej chwili postrzegani jako kraj. Niestabilny, targany wewnętrznymi podziałami i kraj, z którym na dłuższą metę tak naprawdę... Trudno robić jakiekolwiek, nie wiem, ustalenia i interes. Bardzo surowa ocena, no ale też zastanawia mnie to, na, albo dlaczego politycy pozwalają sobie na takie działania w takim razie i być może jeszcze podsycanie tego chaosu, biorąc pod uwagę to, to, co się dzieje na świecie w tym wymiarze ge geopolitycznym. My, my, obywatele, pozwalamy im na to. Gdybyśmy reagowali na tego rodzaju sygnały, na tego rodzaju, nie wiem, posunięcia na naszej klasy politycznej, my, komentatorzy, my, obywatele, wskazywali na to, a nie dawali się wciągać i wykorzystywać potem emocjonalnie w wyborach, tylko głosowali racjonalnie, a nie pod wpływem jakichś po prostu, nie wiem, propagandowych haseł, to by wyglądało to zupełnie inaczej. Wtedy nasi politycy nie zakładaliby, że cała polska klasa głosuje, Cała, cały polski naród, to jest banda idiotów, w których łatwo zmanipulować. Wystarczy im coś tutaj zaświecić, tam im coś szepnąć, to im coś podpowiedzieć i tak dalej. My, obywatele, Wybraliśmy sobie taką władzę, jaką mamy. Jeżeli nie oprzytomniejemy, to porządek tutaj tradycyjnie zresztą, e, zgodnie z naszą wielowikową historię, zrobią obcy. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że być może dojdzie do jakiegoś otrzeźwienia. Ale o tych sprawach trzeba mówić wyraźnie. Żeby być politykiem, trzeba myśleć w kategoriach państwa. Nie można myśleć w kategoriach politykierskich. Na miłość boską. I jako obywatele mamy prawo do swoich różnych, nie wiem, sentymentów, do skłonności politycznych, ale my jako obywatele przede wszystkim powinniśmy wierzyć, że nasze państwo jest państwem obliczalnym. Tego typu dymisje, nagłe, tak jak to się stało dzisiaj, nie powinny się absolutnie zdarzyć. Surowa ocena, tak jak wspominałem, no ale też można mieć nadzieję, nie wiem na ile ona jest realna, do na tego, żeby się wydarzyła, żeby no, pojawiła się taka jedność, przynajmniej w niektórych kierunkach prowadzenia polityki naszego państwa, właśnie między Pałacem Prezydenckim, Kancelarią Premiera, ale to też temat na zupełnie inną rozmowę, a nasza miała dotyczyć przede wszystkim, jeszcze przed tą informacją o zmianie w bbn spraw międzynarodowych, tego co dzieje się między innymi na Bliskim Wschodzie. Wspomniał pan redaktor w naszej rozmowie już kilkukrotnie administrację amerykańską i o działania Stanów Zjednoczonych Chcę zapytać, no bo mamy 55. dzień wojny Stanów Zjednoczonych, Izraela z Iranem. Prezydent USA Donald Trump przedłużył mający skończyć się we wtorek dwutygodniowy rozejm z Iranem. Nie wyznaczył terminu zakończenia tego rozejmu, ale zaznaczył, że przedłuża go, aby Iran mógł przedstawić własną propozycję porozumienia pokojowego. A według mediów prezydent USA dał Teheranowi kolejnych od 3 do 5 dni. Ja się zastanawiam, czy decyzja Donalda Trumpa o przedłużeniu tego rozejmu to próba deeskalacji, czy jednak taka gra na czas i w pewien sposób, zwiększenie presji na Iran, jak pan sądzi. To jest kolejna oznaka chaosu w polityce międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. I tutaj przypomnę, że prezydent Stanów Zjednoczonych był bardzo faworyzowany. Mało tego, zaangażował się w kampanię wyborczą w Polsce, popierając Karola Nawrodzkiego, Więc spodziewałbym się, że nasz prezydent coś tutaj będzie wiedział, o co chodzi i będzie mógł wpłynąć na cywilizowane postępowanie Donalda Trumpa, który kompromituje się na oczach całego świata. W tej chwili staje się politykiem kompletnym nieprzewidywalnym i już doprowadził do potężnego kryzysu, za którym my Polacy również już płacimy, kupując droższą benzynę. To, co Stany Zjednoczone robią, w tej chwili trudno cokolwiek w tej sprawie wyrokować. Ja chcę zwrócić uwagę na coś innego, bo jest ten konflikt, który być może się przeciągnie, będzie, będzie się przeciągał, będzie długo trwał, bo tam są interesy bardzo skomplikowane na Bliskim Wschodzie, a w Stanach Zjednoczonych w tej chwili, bo niedawno rozmawiałem z osobą, która mieszka od kilku lat na Kubie. I powiedziała mi, że dla Kubańczyków i dla e, Latynosów w Stanach Zjednoczonych jest sprawą absolutnie oczywistą, że jeszcze przed jesiennymi wyborami uzupełniającymi do e, amerykańskiego e, parlamentu e, musi dojść do jakiejś interwencji na Kubie. Z redaktorem Jarosłowem Gugałą rozmawiał Maciej Wolny.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 Reklamie. Powtórka programu. Tu Polskie Radio 24 przy mikrofonie Ewelina Kamińska. Dzisiaj skupimy się na samorozwoju, albo raczej może na pułapkach, w które możemy wpaść, gdy wejdziemy za mocno i zbyt głęboko w kulturę terapeutyczną. Dlaczego niemal każdy jest dziś domorosłym psychologiem i co zabiera nam obsesja pracy nad sobą? O tym porozmawiamy już za chwilę. A w studiu gościmy Kamę Wojtkiewicz, psychologkę oraz autorkę podcastu Sznurowadła Myśli. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak psychologowie sobie radzą z dzisiejszą pop psychologią, czyli tym wszystkim co widzimy na rolkach na Instagramie albo na TikToku? No radzą sobie różnie. Ja sobie radzę chociażby tak, że piszę książkę na ten temat i staram się jakkolwiek psychoedukować w tym temacie, że jest jednak różnica pomiędzy rzetelną psychoedukacją, psychologią, psychoterapią, a pop psychologią, czyli takim spłaszczaniem jednak teorii psychologicznych, zjawisk psychologicznych do bardzo takich prostych, wiesz, w pięciu krokach, pastelowych infografii, czyli takich form, które no, pokazują ci jakiś wycinek rzeczywistości, a nie, nie pogłębiają, nie niuansują, tylko właśnie sprowadzają wszystko do czarno-białego myślenia. Jeśli robisz X, to masz zaburzenie Y i taka już jest rzeczywistość, a jak twój partner wykazuje zachowanie takie, to na pewno jest toksyczne, narcystyczne i do odcięcia. Więc psychologowie sobie radzą, myślę, w ten sposób, że starają się jakkolwiek psychoedukować i swoich pacjentów, ale też tak jak ja, robić to w mediach społecznościowych. Natomiast jest to trudne, jest to jakaś walka też z pseudonauką i myślę, że wszyscy ym, wykonujący ten zawód rzetelnie jakoś ją podejmujemy, natomiast z różnym Pewnie skutkiem. Mm -hmm. Ten temat między innymi poruszasz właśnie w swojej książce, sobą zajęci, ale czy myślisz, że to, że właśnie jest wysyp takich, takiej pop psychologii, to jest kwestia tego, że potrzebujemy teraz szybkich recept na dosłownie wszystko? Myślę, że, że tak. To znaczy na pewno taka potrzeba, żeby szybko się dookreślić, żeby szybko znaleźć rozwiązanie, no jest potrzebą w tej kulturze zachodu uniwersalną i też podbijaną przez kulturę. To znaczy myślę, że, że kultura, która ci mówi, że jest efekt before i after, że jeżeli natychmiast nie dostaniesz gratyfikacji, no to coś robisz ewidentnie nie tak. Te wszystkie oferty właśnie terapii szokowych, wiesz, weekendowych, warsztatów, uwalniania traumy, kursów, e-booków, które, które ci obiecują, po prostu, że jak już poznasz tę jedną, jedną technikę, to wszystko się zmieni w twoim życiu, że no, w pewnym sensie rynek też wzmacnia to zapotrzebowanie, ale ja też dopatruję się w tym, wiesz, jakiegoś głębokiego cierpienia i, i poczucia zawodu u ludzi, którzy na przykład konwencjonalną psychoterapią się zawiedli, natrafili na terapeutów, którzy właściwie sami nie wiedzieli, co robili, bo nie do końca byli osobami kompetentnymi i takie osoby, pacjenci oczywiście, no, trafiają na te wszystkie szokowe oferty, bo już są bardzo zmęczeni, rozczarowani właśnie taką konwencjonalną medycyną czy psychoterapią, więc jakoś mam zrozumienie dla takich osób, natomiast uważam, że osoby, które oferują takie usługi właśnie szokowe, no to jednak żerują na tym cierpieniu, na tym zawodzie po stronie pacjentów, po stronie osób cierpiących, no i to już jest jakoś cyniczne. Mhm. Gdzieś też zaczynamy przejmować te rzeczy, które słyszymy w gabinetach jako, jako swoją tożsamość, Wiele osób utożsamia się bardzo mocno z tym, że ma ADHD na grupach, które powstają. Nie sposób nie zauważyć, że to staje się dominującą wręcz cechą osobowości, czyli to, co usłyszę w gabinecie, to sprawia, w jaki sposób przeżywam moje życie. No tak, być nie powinno, to znaczy dobry terapeuta czy psycholog raczej nie będzie, mm, wiesz, rzucał w pacjenta diagnozami i, i, i nie będzie się starał go szufladkować, kategoryzować i mówi się często o, o tym, że diagnoza ma być jakoś użyteczna, więc często jest tak, że na przykład psychoterapeuci nie dzielą się z początku tym, że mają taką hipotezę roboczą, że to jest zaburzenie na przykład osobowości, no bo jest duże ryzyko, że wtedy osoba, jak usłyszy taką diagnozę, no to odbierze to jako wrogość, wypadnie z terapii, więc tak naprawdę My wcale jako specjaliści nie podchodzimy do diagnoz z takim namaszczeniem, że to trzeba jak najszybciej pacjenta dookreślić, powiedzieć mu, co mu jest i dać mu właśnie łatkę z DSM-5 czy ICD-10. Więc raczej bym powiedziała, że, że ta chęć autodiagnozowania się, czy diagnozowania osób w naszym życiu prywatnym, ona wcale nie wychodzi od psychologów, psychoterapeutów, którzy w gabinetach robią to nagminnie, tylko raczej wychodzi z właśnie tych mechanizmów pop-psychologicznych, które bardzo potrzebują rzeczy nazywać, szufladkować i robić to właśnie w bardzo prosty, szybki sposób. Natomiast ja widzę ogromne ryzyko w takim autodiagnozowaniu się, które no, sprawia, że przykleja się do ciebie ta łatka właśnie jakiegoś zaburzenia zdrowia psychicznego, z którą idziesz potem przez życie. I niejako sobie potwierdzasz tę łatkę różnymi jakimiś obserwacjami, zachowaniami, że zaczynasz sama wzmacniać to, że no tak, no jestem impulsywna, ktoś mi powiedział ze znajomych, że ja mam takie cechy, co jej przypominają borderline, no to teraz zaczynam wszędzie tego borderline widzieć, widzieć i to wcale nie wspiera w tym sensie leczenia. Czy to może wynikać z tego, że nasz świat jest w tym momencie bardzo skupiony na, na jednostkach, na tym, że jesteśmy my, ciągłe jest ja, ja, ja, a za mało skupiamy się na relacjach wokół nas? No trudno mówić, wiesz, o, o świecie. Mogę się odnieść do, do, do Polski, do populacji, w, w której funkcjonuję, do populacji, w której mm, też pracuję z pacjentami i mamy jakieś obserwacje, ale one są na pewno szczątkowe, jeżeli chodzi o, wiesz, o to, że jesteśmy w tej wielkomiejskiej bańce, mm -hmm. która funkcjonuje zupełnie inaczej niż osoby w ośrodkach wiejskich. więc no, Anekdotyczne. Nie, Tak, więc jest to jakaś taka wiedza i anegdotyczna, ale też taka z bardzo określonego procenta populacji. Więc nie powiedziałabym, że świat, ale powiedziałabym na pewno, że kultura zachodu, jest kulturą, taką mocno promującą indywidualizm, ambicje, produktywność, bycie w ciągłym działaniu, bycie wiecznie zajętym, zaabsorbowanym czymś, że, że jakoś bardzo trudno jest wytrzymywać te stany, w których jest się nieproduktywnym, w których przeżywa się jakąś utratę, masz jakiś zastój, stagnację, więc rzeczywiście jest tak, że na zachodzie no, jesteśmy bombardowani takim przekazem, że musimy cały czas działać i osiągać, w związku z czym nasza uwaga no, jest mocno skierowana do wewnątrz, żeby cały czas sprawdzać, jak ja się mam, czego ja chcę dla siebie, czego mi jeszcze brakuje w moim życiu, a nie zostaje za dużo miejsca na to, żeby się zaciekawić tym, jak tam moje relacje, co ja od siebie mogę dawać innym, komu ja mogę pomóc, kto ma na przykład gorzej, jak ja mogę skorzystać z tego mojego przywileju, żeby coś od siebie światu dać. Więc sądzę, że kultura to wzmacnia. Nie wiem, czy tak jest na całym świecie, bo sądzę, że jakbyśmy pojechały do takich kultur bardziej wspólnotowych, to byśmy się same zdziwiły, że pewne na przykład zachowania, które w Polsce uznajemy za patologiczne i je diagnozujemy i leczymy, no to na przykład w kulturze wspólnotowej w ogóle takie nie będą, albo nie będą nawet występować, bo wspólnota będzie opiekowała się jednostką na tyle, że nie będzie potrzeby, żeby to medykalizować. Myślę na przykład, wiesz, o żałobie, która w tej kulturze naszej zachodniej, no to jest taka skrajnie izolująca i wiele osób, które przeżywa jakąś utratę albo narodziny dziecka, jakieś takie momenty węzłowe, no to ma poczucie, że zostaje z tym całkowicie sama. A, a myślę sobie, że na przykład w takiej wspólnotowej kulturze, gdzie no, jest jakaś wspólnota, która cię trzyma w tym doświadczeniu, która pomaga ci z tym dzieckiem, albo opłakuje razem z tobą tę zmarłą osobę i wspominają razem z tobą. Jest jakaś płaczka, która też y, funkcjonuje jako taka postać, która zarządza gdzieś tym, tym procesem przeżywania, płakania i, i mierzenia się z tą żałobą, że być może w takich kulturach na przykład w ogóle się nie diagnozuje, y, wiesz, u osób przeżywających żałobę depresji po, po dwóch tygodniach. Tylko jest tak, że wspólnota jakoś trzyma osobę, która cierpi i mijają tygodnie, miesiące i jakoś człowiek się podnosi z tego trudnego doświadczenia, więc... Każde, co kultura, to, to wiesz, to, to, to będzie inne doświadczenie. Trudno mówić o całym świecie, ale na pewno kultura zachodu wzmacnia to przekonanie, że trzeba się sobą bardzo dogłębnie cały czas zajmować. No mówiąc świat, to było trochę wyolbrzymienie. Ale czy myślisz, że to, że teraz skupiamy się częściej na sobie, może być też takim odbiciem w stosunku do tego, co działo się w poprzednich pokoleniach? Czyli w momencie, kiedy większość rzeczy była skierowana na to, żeby, żeby myśleć o innych, żeby myśleć o tym, co jest dobre dla innych, a siebie troszeczkę schować do szufladki. Wiesz, ja myślę, że to mogło też pójść w drugą stronę. To znaczy też, bym nie idealizowała bardzo tych doświadczeń poprzednich pokoleń, bo... A, nie idealizuję to, to... bardziej w takich trochę, tak. ja bym powiedziała wręcz patologicznych odsłonach. Tak. Takich, że za bardzo trochę się na tak. tym skupiamy. Tak, bo Skupialiśmy. Bo, bo, tak, bo wyobrażam sobie, że wiesz, pokolenie naszych dziadków, które na przykład wytrzymywało różne relacje, które były przekraczające, które były trudne, ale z takiej obawy, że co inni pomyślą, że trzeba właśnie, że nie wolno stawiać na siebie, że nie wolno słuchać swoich potrzeb, tylko trzeba wytrzymać parę dziesięć lat z osobą, która nas krzywdzi, bo jest jakaś obawa przed ostracyzmem społecznym, więc ja sądzę, że i, i w jedną stronę nie tak, i w, i w drugą skrajność też nie najlepiej. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że to pokolenie młodsze, no, ma przede wszystkim też możliwości do tego, żeby się sobą tak zajmować, no bo ma rodziców, którzy, którzy ich finansowo wspierają, którzy często za te procesy terapeutyczne, rozwojowe płacą przecież, um, więc, więc sądzę, że, że młodzi ludzie mają być może taką lepiej rozbudowaną, też infrastrukturę do tego, żeby, żeby w tych różnych procesach uczestniczyć. No na pewno też kulturowo no, ja raczej nie słyszę wśród młodych ludzi, żeby oni się wstydzili na przykład tego, że idą na terapię. Raczej się tym z tego cieszą, że są w terapii, opowiadają z wielką otwartością o tym, co w tej terapii się dzieje, więc... Ale czy właśnie wtedy nie jest trochę przegięcie w drugą stronę, że trochę ten język terapii staje się takim językiem absolutnej codzienności, gdzie czasami nawet w pracy ktoś może powiedzieć nie, nie naruszaj moich granic w momencie, kiedy przełożony prosi o wykonanie zadania służbowego. Tak, to przyjmuje takie karykaturalne formy rzeczywiście i ja też dużą część tego temu zjawisku poświęcam właśnie w książce, jak ten język terapeutyczny przenika do prywatnych kontekstów i tym samym trochę traci na znaczeniu. No bo jednak, kiedy w gabinecie słyszysz od kogoś jakieś fachowe terminy, no to one mają, mają za zadanie jakoś pomóc ci nazwać swoje doświadczenie i coś z nim dalej zrobić. Natomiast kiedy w takich interakcjach w pracy czy w domu ty słyszysz, że, wiesz, że naruszasz czyjeś granice dlatego, że się na przykład nie zgodziłaś z czymś albo masz inny światopogląd, no to te granice zostają jakoś tak zredukowane do, wiesz, do wielu różnych kontekstów, gdzie tak naprawdę tutaj wcale nie mówimy o granicach, ale kiedy ktoś zaczyna zbyt swobodnie i bezrefleksyjnie używać tego wyrażenia stawianie bądź przekraczanie granic, no to wtedy trudno jest rozpoznać, kiedy rzeczywiście te granice są przekroczone. Więc ja się z tym zgadzam, że, że taki zwrot za mocno ku terapii, piku właśnie wiecznemu pracowaniu nad sobą, on też niesie to ryzyko, że ja zacznę trochę takim bełkotem terapeutycznym odnosić się do osób w moich prywatnych relacjach i tym samym będzie mi bardzo trudno poczuć o co chodzi drugiej osobie, jej będzie trudno poczuć o co mi chodzi, kiedy ja mówię, że to, że ona się spóźniła, to była dla mnie trauma, albo właśnie to, że ona ma inne poglądy polityczne, to jest naruszanie moich granic. No bo to nie jest o granicach i nie jest o traumie. To jest o jakimś dyskomforcie, cierpieniu, frustracji, ale to to, to nie jest kliniczne, to nie jest do terapii, to nie jest do leczenia. Mhm. Co jeszcze może nam zabierać yy, taka, taka obsesja pracy nad sobą? No pewnie to, o czym już y, jakoś powiedziałaś, czyli zabiera nam możliwość pielęgnowania i budowania pogłębionych relacji, no bo jeżeli ja jestem cały czas skoncentrowana na tym, co jeszcze we mnie jest do uleczenia, jakie mam jeszcze schematy poznawcze, deficyty, jak bardzo muszę jeszcze uleczyć moją historię z dzieciństwa, no to jestem tak mocno zaabsorbowana swoim światem wewnętrznym, no że nie, nie robię za bardzo miejsca na, na innych ludzi, nie robię miejsca na to, że czasami moje potrzeby trzeba na to drugie miejsce zepchnąć i czasami skupić się na tym, że no, ktoś ma jakieś inne. Myślę tutaj chociażby właśnie o tej rodzinie, o której rozmawiamy. Kiedy jedziesz na święta, na Wielkanoc, spotykasz się z osobami, które, które są ci bliskie, ale z którymi, no umówmy się, masz jakieś różne spojrzenia na, na rzeczywistość, no to czasami, jeżeli ja będę myślała tylko o tym, żeby mi było dobrze, żeby mi było komfortowo, no to zacznę się odcinać lawinowo, wiesz, od wszystkich, którzy się ze mną nie zgadzają. No i stracę możliwość też konfrontowania się z tym, że ludzie w relacjach mają różnie. I czasami w relacji jest tak, że ktoś mi powie coś trudnego na mój temat, albo z czymś się ze mną nie zgodzi. I to nie oznacza, że ja się muszę odciąć i nazwać tę osobę toksykiem czy narcyzem, tylko to oznacza, że tak wyglądają relacje i ludzie mają po prostu różnie i trzeba też uczyć się to wytrzymywać. Więc sądzę, że takie za mocne skupienie się na pracy nad sobą, no też sprawia, że nie nabywamy takich kompetencji relacyjnych, społecznych. Mm -hmm. No dobrze, a mielenie takich problemów z przeszłości, czy to jest coś? co można odciąć kiedyś jakąś taką grubą kreską? Czy są takie rzeczy, które... Nie mówię tu też o doświadczeniach traumatycznych, tylko mówię o bazie ciężkich doświadczeń, które wiele osób posiada, jakichś zawodów, jakichś rzeczy, które wracają w nocy. Czy da się to odciąć jakoś grubą kreską, żeby nie, nie, nie uszkodzić relacji? Nie wiem, czy grubą kreską na pewno przychodzi taki moment, w którym już człowiek sam czuje w toku na przykład psychoterapii, skoncentrowany jednak na tej przeszłości, że już wystarczy, że już wiem, co mi się przydarzyło, że już jakoś mam to opłakane, przeżyte, przetworzone, że już mogę to puścić, więc na pewno przychodzi taki moment, w którym człowiek no, przestaje być aż tak zainteresowany jeleniem tych różnych trudów i krzywd, które, których doświadczył. Czy to będzie grubą kreską? Pewnie nie, no bo wyobrażam sobie, że wiesz, przyjdzie jakiś moment życia, w którym na przykład wejdzie w nową rolę, staniesz się rodzicem i dziecko ci na przykład uruchomi z powrotem jakieś różne wspomnienia z dzieciństwa i, i znowu do ciebie wróci jakieś poczucie krzywdy czy, czy, czy trudu i być może no, to będzie taki moment, w którym będzie trzeba na nowo się tym zająć, ale, ale wierzę, że to nie jest taka, taka praca, wiesz, w której trzeba nieustannie całe życie trwać, że to jest być może jakiś etap, w którym trzeba się pochylić nad tym dzieciństwem, no ale potem też trzeba jakoś wyjść do życia, wyjść do ludzi, no i przestać się tak cały czas tą przeszłością zajmować, co nie zmienia Faktu, że trzeba się nią na jakimś etapie na pewno zająć, jeżeli się ma takie trudne doświadczenia, żeby ona jakoś nie dyktowała tym, jak wygląda moje życie w dorosłości. A jest jakiś termin ważności prowadzenia terapii? W sensie, kiedy terapia staje się już zbyt długa? No nie ma takiego terminu ważności, bo wiesz, co, co człowiek to inne potrzeby, co nurt to inne, inne ramy i oczywiście są takie nurty jak terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, czy na przykład poradnictwo psychologiczne, które ja prowadzę, które jest mm, takim oddziaływaniem krótkoterminowym, gdzie mówimy raczej o 10, 15, 20 sesjach max, ale jak już pójdziesz na psychoterapię psychodynamiczną, systemową, integracyjną, humanistyczną, no to nie masz podanej ilości sesji, bo to będzie zależało od tego, jak głębokie jest to cierpienie, jaki to jest moment, czy to jest bardziej interwencyjne oddziaływanie, czy terapeutyczne, czy wsparciowe, więc tutaj ja, ja raczej uciekam od takich, wiesz, jednoznacznych odpowiedzi na takie pytania, bo, bo, bo sądzę, że ludzka psychika jest tak skomplikowanym tworem, że, wiesz, ktoś przychodzi i mówi, że ma taki cel do pracy, a potem po pół roku, roku okazuje się, że to będą zupełnie inne cele, bo człowiek też jakoś ewoluuje i, i to jest ważne, żeby być cały czas w jakiejś takiej przytomności w pracy z pacjentem, żeby, no właśnie, ta praca nie Oznaczała teraz 20 lat, ale no to też nie będzie tak, że praca nad tym, co ci się przez 20 lat trudnego działo w życiu, zajmie 6 spotkań, więc jakiś rodzaj przytomności i rozsądku jest tutaj konieczny. Inną sprawą jest też połączenie psychologii z ezoteryką, co też dzieje się coraz częściej, w jakieś sesje z ayahuaską, które mają otwierać naszą duchowość teoretycznie. Skąd się bierze popularność takich rzeczy? No tutaj znowu myślę, że z jakiegoś rozczarowania konwencjonalną psychoterapią, bo, bo to, o czym ty mówisz, wiesz, w Polsce to jeszcze nie, nie jesteśmy na tym etapie, żeby prowadzić psychoterapię wspomaganą substancjami psychodelicznymi. To raczej się już dzieje w Stanach Zjednoczonych, wiem, że chyba w Szwajcarii, ale no w Polsce, to jeszcze raczkujemy no na pewno ayahuaski to, to jeszcze nikt nie, nie w terapeutycznym settingu nie używa, ale już wiem, że psylocybinę, MDMA tak, natomiast jeżeli chodzi ci o bardziej o takie ezoteryczne skręty, czyli właśnie festiwale świadomościowe, gdzie się bierze te substancje, żeby się oczyścić z różnych właśnie trudów, no to ja sądzę, że, że ludzie z tego korzystają, bo są już bardzo zmęczeni tym, że właśnie terapia taka poznawcza, rozmawianie o tym im nie wystarcza, że nadal niosą w sobie jakiś ciężar, jakiś lęk, jakieś poczucie dyskomfortu i korzystają z, no właśnie takich mocnych, ekstremalnych sposobów, no bo one ci obiecują wreszcie jakieś uwolnienie, jakiś rodzaj przeżycia, które będzie, wiesz, na tyle ekstremalne, że być może wreszcie ci da taką namacalną, ucieleśnioną ulgę. Natomiast no, moje doświadczenie i rozmowy z osobami po takich doświadczeniach pokazują, no, że jest to początkowo ulga, no, a potem przychodzi jeszcze większy dół. To znaczy, to jest tak intensywne, że jeżeli się tego nie zintegruje potem na przykład z psychoterapeutą, z psychologiem, jakoś się nie porozmawia o tym doświadczeniu, nie spróbuje człowiek sobie go tak jakoś opowiedzieć i wpleść własne rozumienie swojej historii, no to jest ryzyko, że się człowiek może zretraumatyzować, czyli przeżywać większe nasilenie tych objawów traumatycznych, o których na przykład nawet nie miał pojęcia, że je nosi w sobie, bo one były przykryte różnymi mechanizmami obronnymi czy mechanizmami radzenia sobie, więc ja bym z dużą tutaj ostrożnością podchodziła do, do tych obietnic. Rozumiem, dlaczego ludzie po nie sięgają, ale jakoś zawsze apeluję o rozsądek, bo, no bo to, są, to są substancje, które mają ogromny wpływ i oddziaływanie na ludzką psychikę. No i jeżeli ktoś ma na przykład wiesz, w rodzinie historię choroby schizofrenii, epizodów psychotycznych, no to absolutnie takich substancji nie powinni pożywać, bo może uruchomić epizod u siebie. Więc tutaj, no, jeżeli się robi to bez takiej refleksji, bez namysłu, to no to można sobie zaszkodzić. Mm -hmm. I to może też prowadzić do takiej większej pustki, tak samo jak, jak wspominałaś. I dodatkowo też relacje, które są zawierane pod wpływem takich substancji mogą być krótkotrwałe, więc znowu jesteśmy znowu sami, znowu jesteśmy, poszukujemy, wpadamy w kolejne rzeczy. Zgoda. Tak, tak, tak. No to, y, sądzę, że to, że to nasila takie poczucie, że y, no właśnie, ja już tak próbuję, w, wiesz, w kolejny sposób, kolejne narzędzie, kolejna substancja, żeby tylko sobie ulżyć, a finalnie no, ląduję z tymi samymi obszarami życia, które są jakoś przez te substancje no, nienaprawione, więc no, można by wtedy się zastanawiać, czy u źródła mojego cierpienia nie leży na przykład właśnie jakość moich relacji, a nie to, że ja niewystarczająco się staram i niewystarczającą ilość procesów i substancji y, jakoś mam za sobą. To jeśli szukamy jakiejś psychoterapii albo po prostu pomocy, gdzie najlepiej się skierować? Bo też mnogość różnych nurtów, też takich pseudonaukowych terapii, no jest, jest ich bardzo dużo w internecie. Na pewno można patrzeć na stronę na przykład polskich towarzystw, konkretnych nurtów, no bo są polskie towarzystwa terapii poznawczo-behawioralnej, polskie towarzystwo terapii psychodynamicznej, ale też polskie towarzystwo psychologiczne, psychiatryczne. Można też się sugerować tym, że wiele z specjalistów ze swoimi numerami certyfikatów, no są jakoś na tych stronach ym, zawarci i wtedy masz taką pewność, że to nie jest osoba po szkoleniu weekendowym, tylko osoba, która została jakoś, ym, no wiesz, ukończyła całościowe szkolenie, została jakoś sprawdzona, musiała ileś superwizji przejść, więc przynajmniej wiesz, że jest to osoba, która no, jakoś pilnuje ram, pilnuje etyki tego zawodu, no ale czasami, wiesz, czasami to jest kwestia też wypróbowania trochę na własnych błędach, bo, bo w psychoterapii nie liczy się tylko ten formalny aspekt, ale też ten czynnik ludzki. Więc może być tak, że ktoś ma nie wiadomo ile certyfikatów i kompetencji, ale w żywym kontakcie nie będzie ci ta osoba odpowiadała, bo będziesz czuła, że jest jakaś taka niedopasowana do twojego światopoglądu, z jakiejś innej bańki, jej poczucie humoru, będzie jakieś takie nie, nie twoje i to też jest jak najbardziej w porządku, żeby wtedy zmienić psychoterapeutę i kierować się też takim, no jednak intuicyjnym przeczuciem, przed kim jest mi się łatwo otworzyć, więc powiedziałabym, że takim świętym gralem jest połączenie formalnych kompetencji z jakimś rodzajem takiego ludzkiego, miękkiego czynnika, który nam w relacji z tą osobą odpowiada, no a to można tylko wyczuć siedząc w gabinecie i po prostu sprawdzając na pierwszej konsultacji, jak nam jest. I tymi radami kończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Kam Wojtkiewicz, psycholożka oraz autorka podcastu Sznurowadła Myśli była moją i Państwa gościnią. Dziękuję jeszcze Dziękuję raz. Bardzo. Ewelina Kamińska do usłyszenia za tydzień. Do pomyślenia. Powtórka programu